Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 kwietnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Władze Iranu wyznaczyły nagrodę za schwytanie amerykańskiego pilota F-15, szukają go też amerykańscy Marines. Niedziela Wielkanocna będzie ciepła, wieczna, miejscami burzowa są też ostrzeżenia od synoptyków. Policjanci przypominają o zabezpieczeniu domów i mieszkań przed włamaniem na czas wyjazdów świątecznych. Amerykanie kontynuują bombardowania irańskiej infrastruktury krytycznej. Władze Iranu wyznaczyły nagrodę za schwytanie amerykańskiego pilota F-15 zestrzelonego ze wczoraj w południowo-zachodniej części kraju. Jednocześnie szukają go też siły amerykańskie.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 Rzeczniczka Instytutu Agnieszka Prasek powiedziała Polskiemu Radiu, że ostrzeżenia przed przymrozkami obowiązują na północy, północnym wschodzie i w centrum kraju. Temperatura będzie spadać poniżej 0 stopni tutaj przy gruncie, lokalnie do minus 3, minus 4 stopni. Natomiast na wybrzeżu mamy ostrzeżenie na dość silny i porwisty wiatr do 75 km na godzinę. W niedzielę termometry pokażą nawet 21 stopni, ale będzie wietrznie i burzowo. Od północnego zachodu będzie przy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 Przejedzenie może nasilać refluks z gagę, a w niektórych przypadkach wywołać atak kamicy żółciowej lub ostre zapalenie trzustki. Lekarz dodaje, że gdy przeciążymy żołądek, musimy zastosować krótką głodówkę. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Sport i Dariusz Urbanowicz Podział punktów w białym stoku przy komplecie Widzów Jagiellonia uratowała remis 0-0 z wiodącym prymwek w klasie Lechem Poznań, dzięki czemu jest druga w tabeli o dwa punkty za Kolejorzem. Górnik Zabrze ograł Krakowie 3-0 do 0 i plasuje się na trzecim miejscu. Mecz podsumowuje słowacki szkoleniowiec Górnika Michał Gasparik. Ładny wynik, dobry performance. Tylko w tych pierwszych pięciu minutach byliśmy trochę dziwni, ale, ale potem już czułem z tego zespołu taki team spirit, emocji, energię. To, co chcieliśmy tutaj wykorzystać, że ty kibici tutaj przychodzą, że ponad 20 tysiące. Chcieliśmy grać ofensywnie, myślę, że pokazaliśmy i ładną, i ofensywną i dobrą piłkę. Straliśmy trzy bramki, jeszcze jakieś okazje tam byli, ale też musimy pamiętać na to, że w defensywie trochę więcej. Pozwoliliśmy jak zwykle, ale, ale ten wynik jest, jest dla nas, dla nas fajny, ładny. Rekord Częstochowa kończył w dziesiątkę i zremisował z łódzkim widzewem 1 do 1. GKS Katowice wygrał z Wisłą Płocki 1 do 0. Jutro, oczywiście, dzień przerwy w rozgrywkach. Ciąg dalszy 25. kolejki w lany poniedziałek. Teraz siatkówka i play-offy. Bogdanka Luk-Lublin skuteczna w ćwierćfinale. Bez straty seta pokonała Skrę chatów, a w serii 2-0 do 0 i jest już w półfinale. Tak samo Resowia, która na czysto dwa razy po 3-0 do 0 ograła Azetę Olsztyn i też bez szwanku przeszła przez ćwierćfinał. Jastrzębski Węgiel z kolei wyrównał dzisiaj stan rywalizacji i pokonał u siebie PG Projekt Warszawa 3-2. O awansie do czołowej czwórki przesądzi mecz numer 3. Z dzisiejszej wygrany cieszył się Maksymilian Granieczny.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 Jeszcze odrobinka piłki nożnej najwyższych lotów. Robert Lewandowski wszedł na boisko w 79. minucie, a w 87. zdobył bramkę dość przypadkową, trzeba przyznać, ale przesądzającą. To było na 2 do 1 dla Barcelony, dzięki czemu Blaugrana pokonała w Madrycie. Atletico właśnie 2-1. Barsa ma 7 punktów przewagi nad Realem Madryt.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 Chciałbym bardzo poprosić o piosenkę, jakąkolwiek piosenkę Led Zeppelin. Jestem Stanisław, znany tu i jako stary szczupak z Żardowa. Bardzo bym prosił o piosenkę zespołu Ujz Błonesz. Dziękujemy bardzo za wizytę i zapraszamy wszystkich do słuchania rezydencji w niedzielę od 14 do 16. Justyna Grabasz. Autopromocja. 64. Urodziny Trójki. Kocha, lubi, szanuje, kocha. Do Wielkanocy, proszę Państwa, jeszcze 50, tak? Dwie minuty dobrze policzyłam. W każdym razie to bardzo symboliczne odliczanie. Zapraszamy. Michał Jakubik, Michał Żołądkowski, Wojciech Doroż i ja BMA, drugi z Michałów, zaproponowałby teraz wybrać się do krainy mitów greckich. Bohaterką będzie Persefona, żona proszę państwa, Hadesa. Michał zauważył, że e, słuchaczy życzył sobie w rezydencji. O, bo też, proszę bardzo. Tak mówią. Mówisz, masz. A w tej godzinie pojawi się motyw sztuki sakralnej Włoch. Nie możemy nie zacząć od ostatniej wieczerzy Leonarda. Ksiądz Krzysztof Niedautowski obejrzał około 300 różnych wizji tej wyjątkowej kolacji, ale zatrzymajmy się przy najsłynniejszej właśnie z Mediolanu. Daję pytanie rzeczywiście, czym ta kolacja różniła się od wszystkich innych wieczornych posiłków? Dlaczego ona jest wzorcowa, dająca jakby punkt odniesienia do wszystkich mszy świętych sprawowanych przez 2000 lat w kościołach naszego kręgu kulturowego? Ja sobie to wtedy prywatnie nazwałem najważniejsza kolacja w historii kosmosu. I rzeczywiście to pytanie prowadziło mnie przez bardzo wiele miejsc, nieraz trudno dostępnych nawet, a to najsłynniejsze, ten wieczernik, ten reflektor w Mediolanie, gdzie ona Buda namalował swoją wersję Ostatniej Wieczerzy, ma w sobie też pewną enigmę i tajemnicę znikania. Technicznie już zupełnie... Leonardo namalował nie fresk, ponieważ malował to bardzo długo, więc al fresco, czyli na świeżo było to niemożliwe, żeby na świeżym tynku nakładać pigmenty i malował to na sucho, ale sekko. I, i dlatego ta warstwa farby położona na suchy tynk była nietrwała i zaczęła kilka lat dosłownie po ukończeniu tego wizerunku tajemniczej kolacji Chodzić, odrywać się, łuszczyć i to, co dzisiaj widzimy, to jest jakby dalekie echo tego wielkiego arcydzieła przed 900 lat. Ale mimo wszystko widzimy to, oczywiście znamy też, na szczęście byli artyści, którzy bardzo szybko zaczęli robić kopie i to olejami na płótnie, więc techniką trwało. I widzimy nawet dokładnie rysy twarzy apostołów, te gesty dłoni, takie, jak to Leonardo namalował. No, a potem to zaczęło rzeczywiście pracować w historii cywilizacji naszej jako taki rodzaj wzorca do porównywania swoich emocji, swoich postaw wobec tego, co święte, co wielkie, bo przecież to się dzieje tam wtedy, w Wielki Czwartek w Jerozolimie, zgodnie z opisem biblijnym, w różnej dynamice, między innymi. Leonardo akurat wybrał ten moment, gdy Jezus pyta tak rzuca tak w powietrze. Któryś z was mnie zdradzi. Jeden z was mnie zdradzi. I zobaczmy, to sobie rzadko uprzytomniamy, ale jeśli oni wszyscy się zaniepokoili, czy to nie ja, panie, e, oglądają się na siebie, czyli to jest po pierwsze pytanie o naszą wierność i naszą lojalność wobec tych wartości, wobec tej osoby, którą wybieramy jako przewodnika życia, a po drugie, tak jak u Leonarda on jest zdefiniowany ikonograficznie, widać, który to Judasz. O wielu wieczerzach nie ma tego, albo jest to bardzo enigmatyczne. I wtedy, tak jak zresztą u mojego przyjaciela profesora Macieja Świeszewskiego w Gdańskiej ostatniej Wieczerzy, przesłanie jest takie, uważajcie, bo każdy z nas może być Judaszem. To zależy od, od nas samych, od tego, czy wybieramy bardziej siebie, czyli swoją wizję, swoje przekonanie nieumylne, jedyne i słuszne, czy też no to jesteśmy do no, skonsultować, do zweryfikować z tym, co mówi do nas Mistrz Nazaretu. Wcale nie jest łatwe i ten dramat się rozgrywa przez całą historię chrześcijaństwa na Zachodzie i Myślę, że nawet szerzej, ale dotyczy i dotyka każdego z nas, więc wchodzenie w tridum paschalne, w ten moment szczególnego zawirowania czasu na progu Paschy, to jest moment również pytania o swoją osobistą lojalność, wierność, o wartości, którym chcemy być oddani i no i może się to pewnie bardzo owocnie zweryfikować. Znaczy może być to dla nas też znaczy w stanie tego, co w nas jest jakieś najprawdziwsze, najpiękniejsze, najbardziej szczere. Tego byśmy sobie życzyli na, na te święte, zresztą co roku, ale w tym roku może szczególnie mocno ze względu na to pomrukiwanie wojny, a może nie pomrukiwanie, tylko straszny rechot tego, co się dzieje w tym świecie. Ciągle się ogłasza światem pokoju, a niestety jest światem przemocy. z Quartet i temat z Wielkiego Piękna, Sorrentino od Michała. Yy, właśnie ten temat yy, zaprowadził nas z, mea, z, Mediolanu, przepraszam, z Mediolanu do Neapolu, gdyż wędruje pod wezwiuszem historyk i krytyk sztuki Bolesław Deptuła. Witaj, czy słusznie założyliśmy, że spędzasz czas na rozmyślaniach o potędze sztuki sakralnej włoskich artystów? Powiem szczerze, że spędzam czas oglądając potężną sztukę, która rzeczywiście tutaj w Neapolu ma swoją jakąś gigantyczną kulminację, ponieważ to jest takie miasto, które jest miastem nadmiaru. Tutaj wszystkiego jest jakby trochę za dużo. E, za dużo jest ludzi, za dużo jest e, dźwięków, za dużo jest e, kościołów. Chyba za dużo jest też sztuki. E, hmm. Tak, tak, ale równocześnie ja jestem jakby fanatycznym miłośnikiem tego miasta, które jest e, niepodobne do żadnego innego. Przepiękne i paskudne zarazem. O. Nie do oderwania się w jakimś sensie. Nadmiarowe, tak jak powiedziałem. I kompletnie nieprzewidywalne. Hmm. A gdybyś miał wybrać jednak jakieś dzieło sztuki, no wolałabym sakralnej, bo jednak w tym kontekście tak. sakrum Dzień. rozmawiamy, to... Tak, tak. Wiesz co, myślę, Baszka, że takim nie tyle dziełem sztuki, ile miejscem sztuki mm -hmm. jest Kartuzja di San Martino, czyli no po prostu klasztor kartuzów, w którym malował obrazy przede wszystkim oczywiście Giuseppe de Ribera, ale nie tylko, mnóstwo innych Caravaggionistów, czyli uczniów a tych prawdziwych uczniów i tych uczniów imaginacyjnych, bo tak naprawdę Caravaggio nie założył żadnej tutaj szkoły, tylko po prostu sztuka Caravaggia zachwyciła malarzy napolitańskich, i oni zaczęli po prostu powtarzać tę sztukę, Giuseppe Delibera, który no, nazywał się we Włoszech, miał ksywkę Los Panioletto, czyli mm -hmm. Hiszpańczyk, ale tak naprawdę właśnie był, był, był Hiszpanem, który pracował w Neapolu, no ponieważ... Wybrał sobie to miejsce. To było królestwo Obyg obojga Scylii, więc było naturalnie połączone za pomocą władcy. Hiszpania i Neapol były połączone. I Ribera malował w tej Certozii, czyli w tej Kartuzji mnóstwo rzeczy. Eee, obrazy wypełniające właściwie bez specjalnej przesady można powiedzieć każdą przestrzeń. I ta kartuzja, która jest położona nad Neapolem, z której widać w całe miasto, Zatokę, Wezuwiusza, no po prostu to jest miejsce zachwycające. I to zachwycające moim zdaniem powielekość, to znaczy i tymi widokami, i tą sztuką, i swoją własną architekturą, bo jest to... Po prostu znakomita architektura, niezwykle szukana, subtelna, łącząca kolory kamienia. Tutaj działał taki rzeźbiarz, który nazywał się Cosimo Fanzago i gdyby on działał w Rzymie, to wszyscy byśmy wiedzieli, jak się nazywa i co zrobił. Ale ponieważ działał w Neapolu, no to już nikt o nim nie wie. Neapol to jest takie miejsce, które jest jakby przesycone sztuką i to jest takie miejsce, w którym różne domeny sztuki się kończą. Renesans się kończy, zaczyna i kończy, barok zaczyna się i kończy. Chodzi o to, że to jest takie miejsce, gdzie e, różne rzeczy znikają i się pojawiają i nie ma tutaj takich jakby powiedzieć dzieł pierwszych takich początków e, renesansu, początków baroku. Tutaj się wszystko kończy. To jest bardzo śmieszne, bardzo dziwne. A różni wielcy, którzy pisali na temat e, Neapolu, pisali na przykład o tym, jak to jest żywe miasto, jak to się wiele dzieje na ulicach i nie wspominali, jak to jest wiele sztuki. To mm -hmm, no. jest bardzo zaskakujące, bo naprawdę mamy tutaj do czynienia z naprawdę bardzo ważnymi dziełami sztuki, ale w gruncie rzeczy można powiedzieć, że ta sztuka neapolitańska pisze swój własny rozdział, znaczy pisze swoją własną historię. Ona, ona, jest, ona jest trochę niezależna, trochę inna. Owszem, podlega, ale trochę nie podlega wszystkim jakby przemianom historyczno-sztucznym. I zabawne jest to, że w jakichś takich ogólnie przyjętych historiach sztuki Neapol wylatuje z tej historii. Hmm. Jej nie ma. Wielcy podróżnicy właściwie nie piszą. Muratow pisze o ulicy neapolitańskiej, a nie pisze o tym, co jest w kościołach, a są rzeczy niebywałe. I Waszkiewicz tak samo. Mówi o ulicy, a nie mówi o tym, co widział. Może nie widział, nie, nie, nie chcę mu odbierać, ale bardzo to jest przedziwne. To jest takie, to jest taka myśl, która już dawno temu, kiedy byłem tutaj po raz pierwszy, mnie e, jakby zadziwiła, że w ogóle się nie mówi o sztuce w tym mieście, tylko mówi się o tym mieście, które mhm. jakby zwycięża sztukę. Mhm. Ale o w sprawach ostatecznych, tak można powiedzieć, My, myślał i pisał Goethe na przykład. My go zacytujemy, kiedy zakończymy naszą rozmowę, ale jest jeszcze taki drugi, krótki rozdział tego naszego spotkania online. Znany jesteś ze swojej wybornej kuchni. Wiemy też, że no, smakujesz nie tylko sztukę. Czy jest coś, co zwróciło twoją szczególną uwagę na menu? Wielkanocne, włoskie. Jest tutaj taki dziwny, dziwny taki chleb, nie chleb, takie, takie dziwne, e, m, dziwna zapiekanka, której po prostu w tej chwili nie pamiętam dania, e, nazwy, przepraszam, która polega na tym, że ona łączy w sobie na przykład wkładane w całości jaja Uch, surowe, uj które się zapieka w, tej, ta, w tym takim kołaczu. To jest taki dziwny kołacz, w którym są jakieś tam skwarki, ser, jakieś różne rzeczy, a równocześnie te nieobrane, przedziwne, nieobrane jajka... Jak to w skorupkach? W skorupkach, tak. Dokładnie. Mm. I, może, I słuchajcie, i to, można, to można kupić wszędzie, e, tutaj w sklepach, w piekarniach, e, Kazatielo, chyba jakoś tak. Kazatielo, chyba to się nazywa. Mm -hmm. To jest kompletnie typowa a, potrawa wielkanocna. E, oczywiście są wybrane jedno, drugie, trzecie miejsce, w którym jest to wzorcowo jakby przyrządzane i podawane. Ale w każdej praktycznie piekarni czy ciastkarni, czy po prostu y, y, restauracji, gdzie wydaje się jedzenie jest to podawane. Teraz, w tym momencie, hmm. na wielkanoc. E, dość zaskakujące, dość dziwne. <głos> Wyglądające troszeczkę przerażająco, no bo te jajka, no, że tak powiem, zapieczone e, z tymi skorupkami jedne pękły, drugie nie pękły. Wyglądają trochę, trochę dziwacznie, ale to jest coś, co jest takim absolutnym e, tutejszym, obligatoryjnym. E, no nie wiem, biała kiełbasa na naszym stole. I, i oczywiście te, te najlepsze, prawda, po nie prawie, że ustawiają się kolejki, ale to jest coś takiego, że to jest taka, jakaś taka specyfika tutejsza. Przy tym chciałbym Państwu powiedzieć jedną rzecz. No, tylko szybciutko? Nie ma święconego. <laughs> Czyli ty jajka nie są ma zdecydowanie święconego. bez. To chodzi o to, że po prostu tutaj nie ma zwyczaju święcenia pokarmów. To, mm -hmm. to w ogóle się nie odbywa. Mm -hmm. Co więcej, nie ma grobów, które się odwiedza. Mm -hmm. Tego tutaj też nie ma. Jesteśmy, nie wiem jak to powiedzieć, jesteśmy gdzie indziej. Jesteśmy we Włoszech, jesteśmy w Neapolu. Tego, tego co dla nas jest bardzo charakterystyczne w Wielką Sobotę, to jest takim dziwnym dniem zawieszenia, rejgino-eucharystyczno-mistycznego zawieszenia. To jest taki dzień pustki. Tak. Owszem, Wielki Piątek, wielkie napięcie. Tak, tak. Wielka Niedziela, wielkie napięcie. A sobota, co najwyżej, pielgrzymowanie po grobach. Tu nie ma grobów. Niech się hmm. Bogusiu, w takim razie życzymy ci pięknego święta wielkanocnego, który tuż, tuż, czyli była na paskuła, chwilę chwilę. Tak, i, I potem jeszcze poniedziałek. Panie Działku, przepraszam, Felicze. Paskueta. Tak? Tak to się chyba nazywa. No, mhm. no, No, to w takim razie wracaj szczęśliwie i sobie więcej porozmawiamy, dobrze? Bogusław deptuła. Także, pozdrawiam. także, także. A oto, proszę Państwa, aria i getę z podróży właśnie do Neapolu. o Neapolu i o rozpamiętywaniu przeszłości, no tak w drodze ku śmierci. Także tutaj rzeczywiście pewien smutek pojawił się, tu muzyka Stanisława Radowana i pierwotnie został ten Utwór wykonany przez kontratenora w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Co ciekawe, specjalna wersja powstała po pożarze w tym teatrze, kiedy to spłonęła cała widownia, ocalała tylko scena dzięki żelaznej kurtynie i właśnie ten kontratenor tak przechadzał się po tym wymarłym, po tej wymarłej skorupie, można powiedzieć, po pożarze. To bardzo piękna historia, którą można obejrzeć w internecie, bo telewizja właśnie tę wersję po pożarze sfilmowała. No ale zaraz powiedziałam o śmierci, a my przecież ku światu teraz... tricked you to feel the pain of someone close to you leaving the game of life. So here it is, another chance, wide awake, you face the day, your dream is over, or has it just begun? to Jeśli wytrwasz we wszystkich dążeniach, możesz sprawić, że marzenie się spełni, bo to tak naprawdę w tym świetle ale we śnie czyli w marzeniach sennych. Um. To była jedna z fraz piosenki oczywiście. Michał przygotował jeszcze parę rozdzierająco smutnych utworów, ale pięknych. Przed nami Archive Again z 2002 roku. Podaje datę, ponieważ ukazał się w lutym nowy album tego zespołu. Ja bardzo zachęcam do obejrzenia teledysku, czyli takiego official, mianowicie do Look at Us. Look at us, naprawdę, spaniały utwór. to lift me up. You get me down. Tak, to jest nawet wersja krótsza, ale... czas oczekiwania świąt wielkanocnych 26 kończy się, proszę Państwa, za 12 minut, czyli Easter u Mistery jako zarazem święto wiosennego odrodzenia, próba uwolnienia się od przeszłości, tak. Można pogodzić ten wariant z religijnym, można też na różne sposoby wyśpiewywać alleluja, jak ci młodzi artyści pod wieżą Dawida w Jerozolimie nieświadomi, że nadchodzi wojna pokoju, więc zdrowia, nadziei życzymy. O, pan Zbyszek doniósł, że nas słucha. Dziękujemy. Kończy się Wigilia Wielkanoc 2026. Michał Jakubik, Wojciech Doroż, Michał Żołądkowski i ja, BM. A nad początkiem świątecznego programu po północy będzie czuwała Beata Wolska. Alleluja.